Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Misja Artemis II dobiegła końca, trwająca 10 dni podróż wokół Księżyca i z powrotem zaprowadziła czworo astronautów najdalej od Ziemi w historii ludzkości. Astronauci zwodowali statek kosmiczny Orion u wybrzeży San Diego i wyszli z kapsuły.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 Kontrolerzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od poniedziałku zyskują nowe uprawnienia. Chodzi o kontrolę osób przebywających na zwolnieniach L4 w domach. Tłumaczy Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w Lubelskim.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 W myśl nowych przepisów osoba ubezpieczona może także stracić prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli podczas zwolnienia będzie podejmować aktywność niezgodną z celem wypoczynku.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 Nadu, no. Tymczasem w Irlandii pogłębia się kryzys paliwowy spowodowany protestami przeciwko rosnącym cenom surowca. Demonstranci blokują drogi i miejsca dystrybucji. Przez to cysterny nie mogą dojechać na stacje, a paliwo szybko się kończy. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to nawet pół tysiąca stacji wkrótce może zostać bez paliwa.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 To jest chłodna, nawet zimna noc na termometrach od minus 3 do minus 5 stopni przy gruncie, lokalnie nawet do minus 8. W dzień na wschodzie słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, początkowo też silne zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach w dzień od 7 stopni na południu i wschodzie do 13 na zachodzie kraju. Noc w Polskim Radiu 24.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 Ja y, mam nadzieję, że y, te rozmowy nie zostaną storpedowane, powiedzmy, w ciągu tygodnia czy dwóch y, y, tych, tych, tych, tych, tych, tych, tych, tych rozmów. I mam nadzieję, że powiedzmy, obydwie strony stwierdzą, że na tyle.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 ropy, gazu i, i nie tylko, i bo, bo i nawozów, prawda? Mm -hmm. W związku z czym e, Iran wystosował tak, takiego, w, w, użył takiego ansa, który, który jest bezdyskusyjny, prawda? I który nie ma nic wspólnego albo niewiele wspólnego z przewagą militarną, no bo oczywiście trzeba było użyć e, sprzętu wojskowego, żeby ten ciśnienie zablokować, ale no, powiedzmy sobie szczerze, no ruch Huti powiedzmy w Jemenie, też się stanie zablokować ciśnienie Bab al-Mandat, jeśli chce, bo, bo, bo, mandat jeśli chce, więc to nie jest kwestia jakiegoś wyrafinowanego sprzętu. Więc e, Iran rzeczywiście... E,